Podziękowania. Panu Rafałowi Matyjasikowi w podziękowaniu za wszelkie informacje prawno-proceduralne, pomocne przy knuciu fabuły. Lidii Piwowarczyk w podziękowaniu za pomoc prawną w życiu i nie tylko. I niezmiennie, za jej wskazaniem, radzę wszystkim moim czytelnikom spisujcie testamenty, bo ich brak naprawdę uprzykrza życie tym, którzy nas przeżyją. Izabeli Stawickiej dzielącej się ze mną koszmarną historią, której kawałki ukradłam dla Agaty, Sabatowi, Marcie, Milenie i Magdzie za bycie gracjami mojego życia, moim siostrom za mur, fundament i korzenie. Wydawnictwo SQN dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Opieka redakcyjna, Przemek Romański Kamil Misiek. Jeśli spodobała Ci się książka, sięgnij po inne audiobooki Anety Jadowskiej. Trup na plaży i Katia. Cmentarne love story. Producent wykonawczy Edyta Kocemba, Kacper Kubiak. Realizacja Studio Empik Go. Nagranie na podstawie edycji książkowej. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo SQN Kraków 2025. Prawa do tekstu Aneta Jadowska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.